Kierować na tego, którego mamy uwielbiać. Ale czy się na nim skupimy, zależy tylko i wyłącznie ode mnie, od siebie. Amen? Oni mają Cię tylko nakierować na tego, który jest najważniejszy, ale to Ty wybierasz, czy się na nim skupisz, bo atmosferę duchową budujesz Ty. Atmosferę duchową budujesz Ty. Może nam się wydawać, że dobre muzyczne uwielbienie buduje atmosferę. Tak. Może nam się coś podobać i może nam się coś nie podobać, okej? Okay? Tak jest, ale nie może być tak, że to nasze emocje, emocje powodują, czy my się zbliżamy do Pana Boga, czy my do Niego się nie zbliżamy. Za to nie mogą być odpowiedzialne nasze emocje. Możesz coś bardziej odczuwać swoimi emocjami albo mniej, ale to nie jest, to nie jest powód do tego, abyś nie zbliżał się do Niego. Prawdziwa Boża obecność odczuwasz, gdy jesteś Ty blisko Niego, ponieważ On niezmiennie, on niezmiennie jest blisko Ciebie. To jest kolejna prawda. On niezmiennie, niezmiennie jest blisko Ciebie. Cokolwiek by się nie działo w Twoim życiu, cokolwiek byś nie robił, w jakiejkolwiek byś nie był sytuacji, On ciągle i ciągle jest blisko Ciebie. To Ty nie jesteś blisko Niego, ale On jest ciągle i ciągle przy Tobie. W Biblii jest taka historia, która wyraża to, jak Twoje uwielbienie Boga może zmienić okoliczności w Twoim życiu i zmienić świat wokół Ciebie. Wiecie, że Twoje uwielbianie Pana Boga, Twoje bycie blisko Niego może nie tylko zmienić Twoje życie. Bóg nie tylko będzie zmieniał Twoje życie, ale będzie zmieniał wszystko wokół Ciebie. Księga Daniela, taki obszerny fragment. W trzeci rozdział od 14 wersetu przeczytajcie sobie tą historię całą, ale pokrótce tak. Kadanezar zbudował złoty posąg i kazał całemu ludowi się, ludowi się przed nim pokłonić, ale nie wszyscy chcieli to zrobić. I czytamy od 14 wersetu tak, a Nebukutun, dokładnie, zapytał, czy to prawda Szadraku, Meszaku i Abednego, że nie czcicie moich bogów nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem. A czy teraz, jeśli usłyszycie dźwięk grogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i innych instrumentów muzycznych, jesteście gotowi upaść i złożyć posą, y, pokłon posągowi, który ja zbudowałem? Bo jeśli nie, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca i który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Szadrak, Meszak i Abednego odezwali się i tak odpowiedzieli królowi Nebagaduzonarowi... My nie mamy potrzeby odpowiadać Ci na to pytanie. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować z rozpalonego pieca i z Twojej ręki, o królu, to nas wyrwie. Tu jest pokazane ogromne oczekiwanie. To jest ogromna nadzieja. Jeśli może to zrobić, to On nas wyrwie. Ale jeśli nawet nie, to niech Ci będzie wiadome o królu, że Twoich bogów nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. W na zerze, Wezbrał gniew na szadraka, meszaka i Abednego. Jego twarz wykrzywił grymas złości. Rozpalić pies siedem razy mocniej niż zwykle rozkazał. Przywołał też najsilniejszych żołnierzy swojej gwardii. Rozkazał im związać szadraka, meszaka i Abednego I wrzucił ich prosto do ognia. Mężczyzn związano jak stali w płaszczach, spodniach, czapkach, szatach i tak wrzucono ich do rozpalonego ognia. Ale ponieważ rozkaz króla był tak surowy, a piec tak rozpalony, płomień zabił żołnierzy, którzy wrzucali Szadraka, Meszaka i jabennego. Ci trzej mężczyźni natomiast, Szadrak, Meszak i jabennego wpadli do wnętrza pieca, związani w sam środek rozszalałych płomieni. Wyobrażam sobie to też w ten sposób, że czasami w naszym życiu są takie rzeczy, takie problemy, takie choroby, takie rzeczy na nas przychodzą, że... Wydaje nam się, że jesteśmy w takim piecu, który płonie i na pewno spłoniemy i nie ma już dla nas szans. I czasami są takie okoliczności i są takie rzeczy w naszym życiu, ale popatrzcie na postawy tych trzech chłopców. Ci trzej mężczyźni, natomiast Szadrak, Meszak i abennego, wpadli do wnętrza pieca, związani w sam środek rozszalałych płomieni. Wtem król Nebukadenezar zaniepokoił się w całą gwałtownie. Czy nie wrzuciliśmy do ognia tych trzech związanych mężczyzn? Zapytał swoich doradców. Owszem, wrzuciliśmy króla, odpowiedzieli. A król na to, to dlaczego ja widzę czterech mężczyzn? Są rozwiązani, chodzą wśród płomieni bez szkody, a wygląd czwartego przypomina anioła. Nezar zbliżył się do drzwi rozpalonego pieca, zawołał, szadraku, meszaku, jabennego, cudzy najwyższego Boga, wyjdźcie, podejdźcie tutaj. I wtedy szadrak, meszak, jabennego wyszli spośród płomieni. Wokół nich... Stłoczyli się satrapowie, namiestnicy, zarządcy i doradcy króla. Byli zdziwieni, widząc tych, tych mężczyzn. Oto ogień nie tknął ich ciała, nie osmalił im włosa na głowie, ich płaszcze nie były zniszczone i nawet ich nie przeniknął swąd ognia. Nebukatenezar powiedział, błogosławiony niech będzie ich Bóg, Bóg Szadraka, Meszaka i On posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi. Ochronił tych, którzy na nim polegali, którzy nie zważali na rozkaz królewski i woleli poświęcić swe ciała, niż uczcić i złożyć pokłon innemu Bogu poza ich własnym. Wow. Wiecie, w tym opisie nie ma, nie ma pewnej ważnej rzeczy, która bardzo mocno mnie dotknęła. Ale kiedy zajrzymy do księgi, do Biblii, ale Biblii w wydaniu w wydaniu Tysiąclatki, to przeczytamy, co tak naprawdę wydarzyło się w tym piecu. I Księga Daniela, Tysiąclatka, trzeci rozdział, 51-90. do 90. Ja nie będę wszystkiego czytał, ale, ale przeczytam wam kawałek. Wtedy, w tym piecu, ci trzej jakby jednym głosem wysławiali, wychwalali, błogosławili Boga, mówiąc w piecu. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, naszych ojców, pełen chwały i wywyższego na wieki, błogosławiony niech będzie Twoje imię, pełne chwały i świętości. I potem mamy jeszcze ponad 50 wersetów, które wywyższają Pana Boga. Oni tam byli w środku tego pieca i wiecie, nie przejmowali się miejscem, w którym są. Nie przejmowali się tą, tą całą okolicznościami, w których się znajdują, ale zaczęli wychwalać Pana Boga. I Biblia pokazuje nam wiele razy, że uwielbienie, uwielbienie Pana Boga w tych niesprzyjających nas okolicznościach, On nas wtedy chce ratować i ratuje. Amen. To, co jest ciekawe w ogóle w tym, w tym tryptyku tych trzech młodych chłopców, w tym, w tym pięknym psalmie, to to jest piękne, że tak naprawdę my jako ludzie, my synowie ludzcy, jesteśmy wymienieni w tej całej wyliczance, jesteśmy wymienieni dopiero gdzieś na 26. miejscu, zaraz za trzodami. <grym> zaraz za trzodami. To nie jest tak, że tam jest napisane, że my, synowie ludzcy, od razu. Dopiero na 26. miejscu jest, jest pokazany człowiek, a to mi pokazuje tym bardziej, jak bardzo ważne jest miejsce i planeta, na której żyjemy. To, to wszystko, co Bóg stworzył, bo to wszystko Jego chwali. To wszystko Go wychwala. Tak naprawdę w kontekście człowieka uwielbienie jest bardziej dla nas niż dla Boga. Amen? To jest bardziej dla nas, ponieważ Boga uwielbia wszystko. Trzej skazani przez Nebukadenezera, młodzieńcy, wychwalają Boga w tak dziwnym miejscu, w piecu. O ile lepiej jest, jeśli my możemy wychwalać naszego Boga w kościele, w naszym domu, w naszej pracy, w miejscu, w którym się znajdziemy, w Twojej szkole. Bez względu na to, gdzie jesteś i jakie to jest miejsce, zawsze warto wielbić Boga. Amen? Ponieważ skupiając się na Nim, jeśli skupiamy się na Nim, to On ratuje nasze życie. To On ratuje nasze życie. W uwielbieniu jesteś ponad okolicznościami, przez które przechodzisz. Skupiając się na Bogu, tak naprawdę nie skupiasz się na okolicznościach, nie skupiasz się na problemach, nie skupiasz się na rozterkach, nie skupiasz się na swoich szczęściach i nieszczęściach, ale skupiasz się tylko i wyłącznie na Nim, to wtedy nie przeszkadzasz Mu w tym, żeby On mógł działać w Twoim życiu. Wtedy nie przeszkadzasz, żeby On mógł działać w Twoim życiu. Jeśli nie chodzisz z pieśnią marudzenia na swoich ustach, ale jeśli chodzisz z pieśnią uwielbienia, wychwalania go w swoim sercu, to on ratuje Twoje życie. To on ratuje Twoje życie. Kochani, nie wiem, czy się na tym kiedyś zastanawialiście, ale wiecie, jaki jest skład chemiczny powietrza. Wiecie, tak naprawdę to nie wiecie. Tak naprawdę nie wiecie i tak naprawdę nie, nie codziennie się nad tym nie zastanawiamy, tak naprawdę czym oddychamy. Bo oprócz tych wszystkich podstawowych rzeczy, o których właśnie pastor przed chwilą powiedział, jest jeszcze pełno związków chemicznych, których tak naprawdę nie znamy, których nie, my jako ludzie nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Ale to nie jest coś ważnego w naszym życiu. To nie jest coś ważnego, dopóki oddychamy. Ale gdyby jednak skład chemiczny powietrza nagle tutaj w tej sali, nagle tutaj zmienił się i mielibyśmy na przykład zbyt dużo dwutlenku węgla, Wtedy myślę, że wielu z nas by to odczuło. Myślę, że wielu z nas by zemdlało może nawet. Pomyśl o tych wszystkich rzeczy, rzeczach, których doświadczasz każdego dnia, które mają na ciebie wpływ. Co dzisiaj zjem? W jakim kraju żyję? W kontekście dzisiejszego dnia. Stres jakiś fizyczny, emocjonalny, nasze nerwy o przyszłość. Wiele, wiele innych czynników, które mają wpływ na twoje życie codzienne, ale często nie zdajesz sobie z tego zupełnie sprawy. A co z rzeczywistością duchową? Czy ona ma również wpływ na, na nas bez naszej wiedzy? Wchodzisz do pokoju, wiele razy tak miałem, wchodzę do pokoju i nagle mój nastrój się zmienia. Tak naprawdę nie wydarzyło się nic wielkiego, ale nagle mój nastrój się zmienia. Często jest to spowodowane tym, że na przykład w tym pokoju siedzi moja żona. Na dobre. Coś się zmienia. Czasami możemy obwiniać otoczenie, możemy, wiecie, obwiniać to, w jakim miejscu żyjemy, ale czy kiedykolwiek zastanawialiście nad, się nad tym, że, że wszędzie jest jakaś atmosfera duchowa, że wszędzie są jakieś czynniki duchowe, że ludzi, których spotykamy w naszym życiu, często wywierają jakąś atmosferę duchową na nasze życie? Jeśli klimatyzacja w upalny dzień fizycznie oddziałuje na atmosferę i na, na to, jak się czujesz, zwłaszcza w upalny dzień, to czy wiesz, że atmosfera duchowa, którą wywierają inni ludzie na twoje życie, też ma ogromne znaczenie? Czasami dziwnie jest, wiecie, mówić o czymś, czego fizycznie nie odczuwamy. Nie wiem, ja chyba nie znam takiego naukowego sposobu, który zmierzyłby atmosferę duchową. Jednak wiemy o tym, że taka atmosfera jest i ona istnieje. Nie tylko istnieje. Ona no nie tylko istnieje, ale możemy też aktywnie na nią reagować. Pamiętasz to, kiedy czułeś kiedyś w swoim życiu jakiś strach, czułeś jakąś opresję i przyszedł do ciebie człowiek, który się z tobą pomodlił, który pomodlił się o ciebie? Pamiętasz takie sytuacje w swoim życiu, kiedy coś cię uwierało, coś cię uciskało, ktoś przyszedł i się pomodlił i skierował twój wzrok na Jezusie, skierował twój wzrok na Bogu i nagle wszystko się zmieniło? Tak samo działo się w życiu Saula, kiedy młody Dawid grał na harfie. Pamiętacie ten fragment z, Samuel, z pierwszej księgi Samuela, 16 rozdział, 23 werset? A kiedy za sprawą Boga nachodził Saula duch, w innych przekładach mamy też, że przychodziło na niego przygnębienie, Dawid brał lirę i zaczynał grać. Wtedy Saul doznawał ulgi, zaczynał czuć się lepiej i odstępował od niego zły duch. Dawid mógł wpływać na istniejącą duchową rzeczywistość i zmieniał ją. Dlaczego? Ponieważ był skupiony w stu procentach na Bogu. Twoim i moim powołaniem jest to, aby w stu procentach skupić się na Nim. W stu Jeśli Ty w stu procentach skupisz się na Panu Bogu, to będziesz zmieniał nie tylko duchową atmosferę swojego życia, ale będziesz zmieniał duchową atmosferę życia ludzi wkoło. Dlaczego mówię o tym w kontekście uwielbienia? Ponieważ kiedy stoisz tutaj w uwielbieniu, skup się w stu procentach na Nim. A wtedy wszyscy tutaj odczujemy duchową, Bożą obecność. Ty jesteś za nią odpowiedzialny. Jeśli ta zdolność była dostępna dla Dawida, o ileż bardziej jest ona osiągalna dla każdego wierzącego i tutaj mamy kolejną pomoc. Każdego wierzącego, który ma, a ja w to głęboko wierzę, Ducha Świętego. Wow. Jeśli więc mamy możliwość zmiany duchowej atmosfery w dowolnym momencie, zastanówmy się nad tym, Dlaczego robimy to tak rzadko? Jego obecność, tak jak wam mówiłem wcześniej, jego Boża obecność, ona jest stała. Ona jest stała, ona się nie zmienia. on jest zawsze obok ciebie. on jest zawsze i zawsze obok ciebie. Ale kiedy koncentrujemy się na Bogu, skupiamy się na Bogu, to wtedy wiemy, że ta obecność naprawdę jest. I wiele razy mamy tak podczas uwielbienia, że wychodzimy stąd i mówimy, wow, dzisiaj to była prawdziwa Boża obecność. A wydarzyło się to tylko dlatego, że to ty byłeś skupiony na nim. Tylko i wyłącznie dlatego, że to ty byłeś skupiony na nim. Nie dlatego, że Grzesz ugrał lepiej dzisiejszego dnia niż kiedy indziej wcześniej. Nie dlatego, że Ewa wskakała wyżej niż zawsze. Ale dlatego, że ty byłeś skupiony na nim. Dlatego właśnie odczuwamy jego obecność w tym, co nazywamy uwielbieniem. Nie dlatego, że on jest bardziej obecny w tym momencie. Ale dlatego, że to my jesteśmy bardziej obecni.